W aktualności jedynki Piotr Paszkowski, Donald Trump odwołuje wyjazd amerykańskich negocjatorów do Islamabadu. Pogrzeb tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę, 29 kwietnia w Sosnowcu. Za chwilę w Teatrze Polskiego Radia słuchowisko z udziałem Andrzeja Seweryna, który właśnie obchodzi 80. urodziny. Prezydent Donald Trump odwołał wyjazd amerykańskich negocjatorów do Islamabadu. Tam mieli spotkać się z irańską delegacją. Ta jednak przed przyjazdem Amerykanów opuściła stolicę Pakistanu.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 Informacje, że zamierzały uczestniczyć w bezpośrednich rozmowach z Amerykanami. Przedłużająca się blokada cieśniny Ormus zwiększa ryzyko incydentów, które mogłyby stanowić pretekst do wznowienia działań wojennych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Departament Wojny Stanów Zjednoczonych blisko współpracuje z Europejczykami, zwłaszcza z Niemcami nad przekształceniem Sojuszu Północnoatlantyckiego w na. Departament Wojny Stanów Zjednoczonych blisko współpracuje z Europejczykami, zwłaszcza z Niemcami nad przekształceniem Sojuszu Północnoatlantyckiego w NATO 3.0, oświadczył wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Prezydent Trump słusznie twierdził, że Europa musi się zmobilizować, a wydatków na obronność poczynionych podczas szczytu NATO w Hadze w ubiegłym roku. Kolbi dodał, że Niemcy wezmą na siebie dodatkowe obciążenia, w tym odpowiedzialność za Europę na poziomie strategicznym, a Bundeswehra stanie się najsilniejszą konwencjonalną armią w Europie. Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę 29 kwietnia w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy, poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu. Podczas jazdy na rowerze potrącił go samochód. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 13.30 w kościele parafialnym św. Joachima przy ulicy Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Akcja Polska na tak w Bolszewie na Pomorzu w Szkole Podstawowej nr 2 zagrał zespół kombi.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 bo musieliśmy się sprawdzić zupełnie z innej roli. Akcja Polska na Tak jest organizowana przez Polskie Radio. Także przed nami też było inne zupełnie wyzwanie, bo musieliśmy się sprawdzić zupełnie z innej roli. Akcja Polska na Tak jest organizowana przez Polskie Radio, Telewizję Polską i Ministerstwo Edukacji. To są Aktualności Jedenki. Andrzej Seweryn kończy dziś 80 lat. Aktor, reżyser, dyrektor teatru Andrzej Seweryn od początku kariery pracował niezwykle intensywnie. Ja chcę pracować intensywnie. Ja kocham moją pracę, natomiast od kilkunastu lat stają przede mną zadania, które uważam za sensowne. Czy Wykonanie ich ma dla mnie głęboki sens. Stąd ten pęd. A minister kultury Marta Cienkowska podkreśla, że kariera Andrzeja Seweryna budzi najwyższy szacunek. Jesteśmy dumni, że że możemy się pochwalić światowej sławy artystami, którzy pochodzą z Polski. Andrzej Seweryn otrzymał za swoją pracę wiele wyróżnień. Między innymi kilka dni temu został pierwszym laureatem nagrody imienia Bronisława Geremka przyznanej za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Witold Banach, Polskie Radio. Za chwilę w Teatrze Polskiego Radia słuchowisko Holm Henryka Ibsena z jubilatem w roli głównej. A po godzinie 22 w programie Pierwszym Polskiego Radia w audycji Teatr to Lubię Wywiad z Andrzejem Sewerynem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 Temperatura maksymalna 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, 11 w centrum, 14 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1500 hektopaskali, będzie rosło. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w okolicach Warszawy umiarkowana. Na Mazowszu i Dolnym Śląsku utrzymuje się wysokie zagrożenie. Jedynka.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 Przemysław Bluszcz, Mirosław Zbrojewicz i Dominika Ostałowska. I stoję, i się palę, protestuję. Polska w teatrze i teatr w Polsce. Zaczynamy w środę po 19.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko. W Teatr Polskiego Radia Henrik Ibsen Rosmersholm Czy to nie pastor tam idzie? Gdzie? O Owszem, to on. Proszę się cofnąć. Nie trzeba, żeby nas widział. O, panienko, znowu zaczyna chodzić młyńską drogą. Przedwczoraj też tamtędy szedł. Czy odważy się przejść przez kładkę? No właśnie, to chciałabym wiedzieć. Nie, zawraca. Dzisiaj też wybiera okrężną drogę. Dłuższą. Mój Boże, dla pastora przejście przez kładkę musi być zbyt trudne. Tam, gdzie zdarzyło drogę, dłuższą. Mój Boże, dla pastora przejście przez kładkę musi być zbyt trudne. Tam, gdzie zdarzyło się coś takiego, tam... Oni tutaj w Rosmersholm długo trwają przy swoich zmarłych. Ja myślę, że to zmarli długo trwają przy Rosmersholm. Można by nawet powiedzieć, że nie potrafią ostatecznie odejść od tych, którzy tu zostali, no bo... A przecież normalnie to się ten biały koń nie pojawiał, ile wiem. O Boże, a co to znowu za historia z białym koniem, Madame Heset? A nie ma o czym gadać. Panienka przecież... Toż to przecież rektor. Tak, to prawda, to jest rektor. A to zabawne, Przekona się pani, że on idzie do nas. A naprawdę idzie dokładki, jakby nigdy nic. Choć przecież ona była jego siostrą. No, w takim razie, proszę panienki, ja idę nakrywać do kolacji. No, nareszcie. Serdecznie witamy, panie rektorze. Dziękuję. A zatem nie przychodzę nie w porę. Rektor, wstydziłby się pan. <śmiech> Czy Rozmer jest może u siebie na górze? Nie, wyszedł na spacer. Ale lada chwila powinien być z powrotem. Bardzo proszę, niech pan tymczasem zechce usiąść. Bardzo dziękuję. No i jak się pani czuje tu w Rosmersholm? Po tym jak nasza nieszczęsna Beata Dziękuję. Po pańskiej siostrze została tu ogromna pustka. I to pod każdym względem. I tęsknota, i żal również, naturalnie. Ale poza tym to... Panie Rozmer, czy widzi pan, kto tutaj siedzi? Pod każdym względem. I tęsknota, i żal również, naturalnie Ale poza tym to Panie Rozmer, Czy widzi pan, kto tutaj siedzi? Madame Helset już mi powiedziała Kroll, witaj, mój <grym> drogi Stary przyjacielu Cieszę się, że jesteś Jest wiele spraw, o których Chciałbym z tobą swobodnie porozmawiać Tak od serca wiesz Możesz być pewien, że jest jeszcze więcej Spraw, o których ja chciałbym Porozmawiać z tobą Jestem teraz politykiem, jak pewnie wiesz. Wiem, owszem. Ale właściwie jak do tego doszło? Musiałem, mój drogi. Musiałem, żebym nie wiem jak nie chciał. Teraz to już niemożliwe, by czułoważam, że powinieneś pomóc starym przyjaciołom. Robić co my wszyscy. Wspierać jak tylko możesz. O. Rektorze Kroll, pan przecież zna niechęć pana Rozmera do tego rodzaju spraw Przecież wiesz, jak mało znam się na polityce Uważam jednak, że w ostatnich latach pojawiło się więcej samodzielności w myśleniu ludzi No i traktujesz to tak po prostu jako coś dobrego? Popełniasz wielki błąd, mój przyjacielu Wsłuchaj się tylko, jakie to poglądy mają radykałowie Zarówno tutaj, jak i na prowincji one się ani odrobinę nie różnią od tego, co rozpowszechnia latarnia morska. O tak, Mortens Gord ma znaczną władzę nad wieloma w tej okolicy. No i pomyśleć. Ktoś o takiej przeszłości, człowiek, który za nieprzyzwoite postępki został pozbawiony posady nauczyciela. Ktoś taki kreuje się na przywódce ludu i udaje mu się to. Naprawdę mu się udaje A teraz chce rozwijać swoją gazetę, jak słyszę Kreuje się na przywódce ludu I udaje mu się to Naprawdę mu się udaje A teraz chce rozwijać swoją gazetę, jak słyszę Wiem z pewnego źródła, że szuka odpowiedniego współpracownika To dziwne moim zdaniem, że pan i państwo przyjaciele nie próbujecie mu się przeciwstawić No właśnie, to chcemy teraz zrobić Dzisiaj kupiliśmy wiadomości urzędowe. Kwestia pieniędzy nie nastręczała trudności, ale, tak. I to jest właśnie ten interes, z którym do ciebie przychodzę, bo widzisz, kierownictwo, e, kierownictwo dziennikarskie sprawia nam kłopot. Powiedz mi rozmer. Czy dla dobra sprawy nie czułbyś się zobowiązany? Nie możesz mnie o nic takiego prosić. Ja sam bym bardzo chętnie zajął się i tym, ale niestety to niewykonalne. Już i tak jestem przytłoczony trudnym do ogarnięcia mnóstwem obowiązków. Ciebie natomiast nie obciążają już sprawy zawodowe. My pozostali pomagalibyśmy ci naturalnie jak najlepiej potrafimy. Ja nie mogę, król. Ja się do tego nie nadaję. I nie przyjmę tej propozycji. Rozumiem. Ale... Może przynajmniej użyczysz nam swojego nazwiska. Mojego nazwiska? No tak. Już samo nazwisko Johannes Rozmer będzie wielką korzyścią dla gazety. Nas, wszystkich innych, traktuje się przecież zdecydowanie jako działaczy partyjnych. Przyjacielu, chciałbym z tobą porozmawiać. Ponieważ kładziesz taki zdecydowany nacisk na jedność poglądów i sposobu myślenia, to no, ja... No, no tak, no ale przecież my obaj... Ponieważ kładziesz taki zdecydowany nacisk na jedność poglądów i sposobu myślenia, to no, ja... No, no tak, no ale przecież my obaj jesteśmy mniej więcej zgodni. W każdym razie w odniesieniu do kwestii fundamentalnych. No nie. Teraz już nie. Co ty mówisz? Proszę cię... Proszę cię, król. Ale o co chodzi, bo nie rozumiem? Wyrażaj się jaśniej. W moich poglądach raz jeszcze zagościła wiosna. Pojawiły się nowe młodzieńcze idee. I dlatego staję teraz tam, po przeciwnej stronie. Ty? Ty? To chyba niemożliwe. Gdzie stoisz, powiadasz? Po przeciwnej stronie od szczepienia. Nigdy tego nie przeboleję. Ty też chcesz się przyłączyć i przyłożyć rękę do rozbicia i do zniszczenia tego nieszczęsnego kraju? Nie. Ja chcę mieć udział w dziele wyzwolenia. Chcę uczynić wszystkich mieszkańców kraju ludźmi szlachetnymi. <grym> Wszystkich mieszkańców? No w każdym razie tylu, ile to możliwe. A przy użyciu jakich środków? Poprzez wyzwolenie umysłów i wzmocnienie woli. Jak sądzę? Ha, marzyciel z ciebie rozmer. Chcesz ich wyzwolić, wzmocnić ich. Nie, mój drogi. Ja chciałbym tylko spróbować ich obudzić, a resztę, resztę muszą zrobić sami. A, I wierzysz, że potrafią. Tak. W własnymi siłami. Tak, oczywiście, że własnymi siłami. Nie istnieje żadna inna siła. No. Czy taka mowa przystoi kapłanowi? Tak, oczywiście, że własnymi siłami. Nie istnieje żadna inna siła. No. Czy taka mowa przystoi kapłanowi? Nie jestem już żadnym kapłanem. No ale... A, a co z wiarą twojego dzieciństwa? Tej wiary już nie mam. Nie masz? Wyrzekłem się jej. Musiałem się wyrzec, król. Odszczepieniec, odszczepieniec. Każde twoje słowo o tym świadczy. Ale dlaczego zdecydowałeś się mimo wszystko wyjawić tajemnicę swojego odszczepieństwa? I dlaczego właśnie teraz? Sam mnie do tego zmusiłeś, król. Ja? Ja cię zmusiłem? Kiedy dowiedziałem się o twoich gwałtownych wystąpieniach na wiecach Pełnych nienawiści, atakach na ludzi stojących po drugiej stronie Twoich szyderczych sądach o przeciwnikach Wtedy uznałem, że nie wolno mi uchylać się od obowiązku Ludzie staną się źli Występuję i wyznaję otwarcie kim jestem Chciałbym też spróbować swoich sił Ja także Czy ty ze swej strony, król? Nie mógłbyś się do mnie przyłączyć? Nigdy. Nigdy, póki życia nie stanę po stronie niszczycielskich sił w społeczeństwie. To przynajmniej walczmy szlachetną bronią, skoro już musimy to robić. Kto nie będzie ze mną w tej rozstrzygającej życiowej sprawie, tego nie chcę znać i nie będę miał dla niego żadnych względów. Mnie to także dotyczy? Ty sam ze mną zerwałeś, Rozmer. Dobranoc, panno West. Tutaj nie mam już nic do roboty. Nie wypuścimy cię z rąk, Rozmer. Zmusimy cię, żebyś do nas wrócił. Nigdy więcej do was nie przyjdę. Tutaj nie mam już nic do roboty. Nie wypuścimy cię z rąk, Rozmer. Zmusimy cię, żebyś do nas wrócił. Nigdy więcej do was nie przyjdę. O, jeszcze zobaczymy. Nie należysz do ludzi, którzy potrafią żyć w samotności. Nie będę taki całkiem samotny. Jest nas tutaj dwoje, by dzielić się samotnością. A! Także i to! Słowa beatę. Beate? Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, to jest wstrętne. To jest wstrętne, wybacz mi. Co, o co chodzi? Ani słowa więcej o tym! Wstrętne! Wybacz mi. Żegnam. Król, nie możemy się tak rozstać w taki sposób. Jutro do ciebie przyjdę. Twoja noga nie postanie w moim domu. Co on, twoim zdaniem, chciał powiedzieć przez to wstrętne? Moja droga, nie przejmuj się. On sam chyba nie wiedział, o co mu chodzi. Ale jutro chcę go odwiedzić. Odczuwam ulgę, że mam to już za sobą. Przecież sama widzisz, droga Rebeko. Właściwie jestem spokojny. Ty też przyjmij to ze spokojem. Dobranoc. Dobranoc, mój przyjacielu. I śpij dobrze. Proszę wejść Dzień dobry Dzień dobry moja droga Proszę wejść Dzień dobry Dzień dobry moja droga Chciałam się tylko dowiedzieć Czy dobrze spałeś Wcześniej rano Nie pamiętam już kiedy było mi tak lekko na sercu Naprawdę dobrze, że mogłem to wyznać. E, o co chodzi, madame Heset? Rektor Kroll czeka w sieni. Kroll? Rektor? Nie, kto by pomyślał. Pyta, czy może porozmawiać z pastorem. Nie mówiłem. Oczywiście, niech pani prosi. Wejdź, mój przyjacielu. Serdecznie zapraszam. Ja dobrze wiedziałem, że to nie będzie ostatni raz. Dzisiaj widzę sprawy w zupełnie innym świetle niż wczoraj Jakże się cieszę Ty mnie jednak źle rozumiesz Stanowczo nalegam, bym mógł rozmawiać z tobą w cztery oczy Dlaczego pan na łez nie może... Nie, nie, panie Rozmer, już wychodzę Polecam się, panie rektorze Król, jesteś dzisiaj taki odmieniony uh -huh. Pozwolisz? Tak Mój drogi, usiądźmy i porozmawiajmy w zaufaniu no co chodzi, mój drogi? A o to, że chyba tu, w tym domu, prowadzi się za twoimi plecami jakąś grę. Jak możesz tak myśleć? Czy to rebe, Czy to panna West podejrzewasz? Właśnie ją. Dobrze rozumiem, jak to wygląda z jej strony. Od dawna przecież przywykła, że to ona tu rządzi. Ale mimo wszystko... Powiedz mi, co twoim zdaniem było główną przyczyną tu rządzi. Ale mimo wszystko powiedz mi, co twoim zdaniem było główną przyczyną, że Beatę odebrała sobie życie. Możesz mieć co do tego wątpliwości? Czy ściślej mówiąc, możesz pytać o powodę? Lekarze w każdym razie uważali, że być może nie jest to takie oczywiste. Otóż Rzeczy tak się mają, że ta nieszczęsna, udręczona, przewrażliwiona Beate podniosła na siebie rękę, żebyś ty mógł być szczęśliwy, mógł być wolny i żyć wedle własnego uznania. Co chcesz przez to powiedzieć? Posłuchaj mnie spokojnie, Rozmer. W ostatnim roku swego życia Beate przychodziła do mnie dwukrotnie, żeby wypłakać przede mną swój strach i swoją rozpacz. Zawsze z tego samego powodu? Nie Za pierwszym razem twierdziła, że znalazłeś się na drodze do odszczepieństwa Że chcesz zerwać z wiarą swoich ojców To, co mówisz, jest niemożliwe, król. Po prostu niemożliwe, musiałeś się pomylić A to dlaczego? Bo dopóki Beatę żyła, dopóty ja miałem wątpliwości i toczyłem ze sobą walkę Toczyłem ją w samotności, w kompletnym milczeniu Dlatego nie pojmuję, jakim sposobem Beatę mogłaby wpaść na taki pomysł i dlaczego nie rozmawiała o tym ze mną, a nigdy o niczym nie wspominała, ani słowem? Biedactwo. Prosiła mnie i błagała, żebym to ja z tobą pomówił. To czemu tego nie zrobiłeś? Hmm. Czy wtedy mogłem choć przez moment sądzić, że ona jest w pełni władz umysłowych? Tego rodzaju oskarżenia wobec kogoś takiego jak ty? Ale potem przyszła znowu, może w jakiś miesiąc później, z pozoru jakby spokojniejsza. Tego rodzaju oskarżenia wobec kogoś takiego jak ty Ale potem przyszła znowu Może w jakiś miesiąc później Z pozoru jakby spokojniejsza Odchodząc jednak powiedziała Teraz niedługo możecie się spodziewać w Rosmersholm Białego konia Tak Tak, biały koń Często o nim mówiła. A kiedy próbowałem oderwać Żenić z Rebeką Co ty mówisz? Ja mam się ożenić z tak, to było w czwartek po południu W sobotę rano Beata rzuciła się składki do Młyńskiej Fosy Przepraszam panie pastorze A, O co chodzi? Przyszedł pan Mortensgor. Chciałby zamienić słowo z panem pastorem ha. A więc do tego doszliśmy Już do tego Czego on chce ode mnie? Dlaczego nie kazała mu pani przyjść innym razem? Proszę mu powiedzieć, że mam gościa. Nie, niech nie go pani prosi, madam. Nie. Ja ustępuję, Pola. Tymczasem, ale główna bitwa nie została jeszcze rozegrana. Król. Teraz to jest wojna na noże. Spróbujemy cię unieszkodliwić. O, król, jak głęboko, jak nisko upadłeś. Ja? I kto to mówi? Ktoś taki jak ty? Pamiętaj o Beatę. Oh, no, więc latarnia morska została zapalona w Rosmersholm. Tak, teraz nie powinienem mieć wątpliwości, jaki kurs obrać. Latarnia morska zawsze będzie rozjaśniać rektorowi drogę do domu. Tak, tak. Pan od dawna wykazywał dobrą wolę. Jest wprawdzie przykazanie, które mówi, że nie powinniśmy dawać fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Rektor nie potrzebuje uczyć. Wykazywał dobrą wolę. Jest wprawdzie przykazanie, które mówi, że nie powinniśmy dawać fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Rektor nie potrzebuje Uczyć mnie przykazę. Mm. Szóstego też nie? Król. Gdyby się okazało konieczne To najodpowiedniejszym człowiekiem byłby chyba pastor Pastor? Tak Bezsprzecznie pastor Rozmer Byłby najbardziej odpowiednim człowiekiem w tej sprawie Wszystkiego dobrego Że tu w Rosmersholm Zmieniły się poglądy na różne zagadnienia mm. Moje poglądy zmieniły się w wielu kwestiach Mogę chyba nawet powiedzieć, że we wszystkim. Dlatego uznałem, że powinienem chwilę z pastorem o tym porozmawiać. O czym? Czy wolno mi będzie ujawnić w latarni morskiej, że pan zmienił przekonania i że przyłącza się pan do sprawy liberalizmu i postępu? Oczywiście, może pan to zrobić. Co więcej, sam proszę, by pan o tym napisał. Artykuł ukaże się jutro wcześniej rano. To będzie wielka i ważna nowina, że pastor Rosmers, Rosmersholm, uważa, iż może podjąć walkę w imię światła również w tym znaczeniu. Nie całkiem pana rozumiem Chcę przez to powiedzieć, że nasza partia zyskuje silne moralne wsparcie zawsze Kiedy zdobywamy poważnego, wyznającego chrześcijański światopogląd zwolennika A zatem pan nie wie No w takim razie chcę pana poinformować, że ja wyzwoliłem się całkowicie I to pod każdym względem Nie pozostaję teraz w żadnym stosunku do nauki kościoła od tej pory najzupełniej mnie już takie sprawy nie obchodzą. Nie. Nawet gdyby księżyc runął na ziemię, nie mógłbym być bardziej. Sam pastor powiada, że się uwolnił? Tak. Księżyc runął na ziemię, nie mógłbym być bardziej. Sam pastor powiada, że się uwolnił? Tak. Teraz stoję tam, gdzie pan stał od długiego czasu. I o tym może pan powiadomić jutro w latarni morskiej. O tym też? O nie, nie, drogi panie pastorze, proszę mi wybaczyć, ale tego aspektu sprawy poruszać nie warto. Jeżeli pan otwarcie wystąpi z informacją o zerwaniu z kościołem, to tym samym od razu zwiąże pan sobie ręce. Tak pan myśli? Owszem. od kościoła? Raczej nie będę mógł tego zrobić. Ostatnio przyjąłem zasadę, by nie popierać niczego ani nikogo, kto naraża na szwank dobro Kościoła. Pan wrócił na łono Kościoła? A to już jest zupełnie inna kwestia. No więc to ta. Cóż, rozumiem pana. Żegnam, pastorze, rozumiem. Żegnam. Idę teraz prosto do drukarni, żeby przygotować dla latarni morskiej tę wielką nowinę. Proszę napisać wszystko. Napiszę wszystko to, co zacni ludzie powinni wiedzieć. No. Madame Helzet, czy nie ma tam panny West? Nie, panie pastorze, tu jej nie ma. Rozmer? Co? Byłaś w mojej sypialni? Coś ty tam robiła? Odsłuchiwałam Rebeko, ty? Jak mogłaś? Owszem, mogłam To jest wstrętne, co on mówi na mój temat A więc byłaś tam również, kiedy Krolm... Tak Słyszałaś całą rozmowę? Mogłam To jest wstrętne, co on mówi na mój temat A więc byłaś tam również, kiedy Krolm... Tak Słyszałaś całą rozmowę? Myślę, że większość Musiałam wyjść na chwilę, kiedy przyszedł Morten z gorny. I potem znowu wróciłeś? Niech cię to tak nie przeraża, drogi przyjacielu. Rób co uważasz za właściwe i słuszne. Jesteś przecież wolna. Ale co ty o tym sądzisz, Rebeko? Nie ma co się przejmować sądami innych. Sami przecież wiemy, że jesteśmy bez winy. Ja bez winy? Rzeczywiście tak myślałem, aż do dzisiaj. Nie, nie mów o Beatę I nie myśl o niej więcej Udało ci się już oddalić od tej, która nie żyje Odkąd dowiedziałem się O tym, że chodziła zwierzać się królowi, Stała się nagle dla mnie Jakaś strasznie żywa O nie, tak nie wolno Rozmyr Ale tak jest Musimy próbować dogłębnie to wyjaśnić Jakim sposobem ona doszła do takich Pożałowania godnych podejrzeń Musiałem się w ten czy inny sposób zdradzić Ona musiała zauważyć, jaki stałem się szczęśliwy Odkąd ty do nas przybyłaś Mój kochany, nawet jeśli tak było Posłuchaj, nie uszło jej uwagi, że czytaliśmy te same książki Że szukaliśmy nawzajem swego towarzystwa I rozmawialiśmy o nowych prądach I jak ona potrafiła to wszystko połączyć Jak tematycznie wszystko zestawiała Najpierw zaczęła powątpiewać w szczerość mojej wiary w jaki sposób ona mogła na to wpaść w tym czasie Ale wpadła I potem to się rozrastało Aż do pewności O, te szalone wymysły Nigdy się od nich nie uwolnię Czuję to, to się rozrastało Aż do pewności O, te szalone wymysły Nigdy się od nich nie uwolnię Czuję to wyraźnie, wiem o tym Będą na mnie spadać nieoczekiwanie, prześladować mnie i przypominać mi o zmarłej. Na podobieństwo owego białego konia w Schol. No właśnie. Sunącego w ciemnościach. W ciszy. I dla tych wytworów nieszczęsnego umysłu chcesz zrezygnować z aktywnego życia, które już rozpoczynałeś? Nikomu nie pozwolę wytyczać jego biegło, Ani żywym, ani nikomu innemu. Na to nie pozwól. Bądź w pełni wolnym człowiekiem, Rozmer. Czy ty wiesz, o czym ja myślę? Nie wiesz tego. Nie widzisz, jak najskuteczniej mógłbym się wyzwolić od tych wszystkich... Co to znaczy? Rebeko, gdybym cię teraz zapytał, czy chcesz być moją drugą żoną? Twoją żoną? Twoją... Tak. Spróbujmy. My dwoje chcemy być jednością. Miejsce po zmarłej nie może dłużej pozostawać puste. Ja na miejscu, Beatę? Dzięki temu ona zniknie z opowieści. Całkowicie. Na wieki wieków. Wierzysz w to, Rozmyr? Musi tak być. Musi. Ja nie mogę. Nie chcę iść przez życie z trupem na plecach. Pomóż mi go zrzucić, Rebeko. I pozwólmy sobie stłumić wszystkie wspomnienia. Żyjmy w wolności, radości i miłości. Będziesz dla mnie żoną. Jedyną, jaką kiedykolwiek miałem. <śmiech> Więcej o tym nie wspominaj. Ja nigdy nie zostanę twoją małżonką. Co? Nigdy? O. Nie wierzysz, że mogłabyś mnie pokochać? Czyż w... nie wspominaj. Ja nigdy nie zostanę twoją małżonką. Co? Nigdy? O. Nie wierzysz, że mogłabyś mnie pokochać? Czyż w naszej przyjaźni już teraz nie ma nuty miłości? Przestań rozmy nie mów takich rzeczy Ależ tak, tak Jest w naszym związku taka kiełkująca możliwość Widzę, że czujesz to samo Prawda, że tak jest, Rebeko Posłuchaj no teraz Powiadam ci, że jeśli będziesz się upierał To ja wyjeżdżam z Rosmersholm Wyjeżdżasz? Ty? Nie wolno ci To niemożliwe Jeszcze bardziej niemożliwe jest to Bym została twoją żoną Nigdy na świecie nie będę mogła nią zostać Wychodzisz? Tak Masz rację, pogoda taka piękna Nie zajrzałaś do mnie dzisiaj rano? Nie, nie zajrzałam Dziś nie I od tej pory już nie będziesz tego robić? Tego jeszcze nie wiem Rozumiem A nie chciałabyś wyjść ze mną? Nie, nie Teraz nie mogę No dobrze Ale i tak będziesz ze mną Proszę, madame. No dobrze. Ale i tak będziesz ze mną. Proszę, madam Teraz może go pani wpuścić. Oczywiście. A zatem poszedł? Tak. Ha. Daleko zwykle chodzi? Zwykle tak. Dzisiaj jednak jest taki nieobliczalny. Skoro więc pan nie chciałby go spotkać nie, to z panią pragnę rozmawiać i raczej bez świadków. Więc najlepiej nie marnujmy czasu. Proszę no. siadać panie rektorze. Pomno pan west. Nie może sobie pani wyobrazić jak głęboko i boleśnie rani moje serce ta przemiana jaka dokonała się w Johannesie Rozmerze. Liczyliśmy się z tym, że tak będzie. W pierwszej chwili o. Jego przyjaciele No i sama pani widzi, jaka krucha jest jego zdolność oceny, jeśli chodzi o ludzi i stosunek do życia A zresztą, skoro teraz odczuwa to jako konieczność wyzwolenia się pod każdym względem No proszę, ja właśnie w to nie wierzę A w co w takim razie pan wierzy? <grym> Uważam, że to pani stoi za tym wszystkim Ja? tak z wielką łatwością zdobywa pani przewagę nad ludźmi i działa z pełnym wyrachowaniem. Właśnie dlatego, że nosi pani w piersi zimne serce. Zimne. Mhm. Jest pan tego pewien. Teraz raczej tak. W przeciwnym razie nie mogłaby pani przebywać tu latami i tak niezmordowanie dążyć do swojego celu. Tak, tak. Osiągnęła pani co chciała. Teraz ma pani w swojej władzy i jego, Niezmordowanie dążyć do swojego celu Tak, tak Osiągnęła pani co chciała Teraz ma pani w swojej władzy I jego, i wszystko inne By jednak tego dopiąć Nie zawahała się pani go unieszczęśliwić Nieprawda To nie ja To pan go unieszczęśliwił Pan osobiście Ja? Tak, to pan wbił mu do głowy, że to na nim spoczywa wina za straszny koniec Beaty. A zatem dotknęło go to tak głęboko? Chyba może pan to sobie wyobrazić. Ktoś o takiej wrażliwości jak on. Myślałem, że tak zwany wyzwolony człowiek potrafi wyzbyć się wszelkich skrupułów. A tu tymczasem... O, Oto i on o. wraca. Już? W takim razie muszę już iść. Nie. Proszę zostać, bo teraz coś pan może usłyszeć. Nie teraz. Obawiam się, że nie zniosę jego widoku. Ale ja proszę. Niech pan zostanie. Niech mnie pan posłucha. O, z tobą? Tak, panie rektorze. Rozmer i ja zwracamy się do siebie Perty. Nasze wzajemne stosunki to sprawiły. I to właśnie miałem usłyszeć zgodnie z pani obietnicą, tak? I to i jeszcze więcej. Jaki jest powód twojej dzisiejszej wizyty? Chciałem raz jeszcze próbować cię powstrzymać i odzyskać Chodźcie, usiądźmy moi drodzy, usiądźmy Chciałabym powiedzieć wszystko Co się z tobą dzieje, Rebeko? Ten dziwny spokój, co to znaczy? To spokój, jaki daje podjęcie decyzji Jakiej decyzji? Chcę zwrócić Ci wszystko, czego potrzebujesz, byś mógł żyć. Dostaniesz z powrotem swoją radosną niewinność. Jakiej decyzji? Chcę zwrócić Ci wszystko, czego potrzebujesz, byś mógł żyć. Dostaniesz z powrotem swoją radosną niewinność, drogi przyjacielu. O co Ci chodzi? Kiedy przyjechałam tutaj z Finnmarken, razem z moim przybranym ojcem, do Westem, miałam wrażenie, jakby... Otworzył się przede mną nowy, wielki, rozległy świat Doktor nauczył mnie różnych rzeczy Przekazał mi mnóstwo różnych wiadomości o świecie i o życiu Ja chciałam uczestniczyć, przeżywać ten nowy czas, który się rodził Chciałam znać wszystkie nowe idee Rektor Kroll opowiedział mi kiedyś o jednym twoim nauczycielu, który miał nad tobą wielką władzę, kiedy jeszcze byłeś chłopcem Uznałam, że mnie też musi się udać zdobycie takiej władzy. Więc przybyłeś tu z ukrytym celem? Chciałam, byśmy oboje razem wkroczyli w wolność. Szli dalej, zawsze jeszcze trochę dalej. Okazało się jednak, że między tobą a całkowitym, pełnym wyzwoleniem znajduje się ten ponur Do życia w jasnym blasku słońca, że marniałeś tu i pogrążałeś się w mroku trudnego małżeństwa. Nigdy, aż do dzisiejszego dnia Nie mówiłaś do mnie o moim małżeństwie W ten sposób Nie Bo mogłam cię przestraszyć ty Słyszysz to? Ale ja dobrze wiedziałam, gdzie jest Dla ciebie wybawienie Jedyne wybawienie I działałam O jakim działaniu ty mówisz? Chcę pani przez to powiedzieć, że... Tak, Rozmer To nie twoja wina, Rozmer Ty jesteś wolny od wszelkiej winy to, to ja wymyśliłam, by sprowadzić Beatę na błędne ścieżki Rebeku, na błędne ścieżki? Na te ścieżki wszelkiej winy to, to, to ja wymyśliłam, by sprowadzić Beatę na błędne ścieżki Rebeku, na błędne ścieżki? Na te ścieżki, które wiodły do młyńskiej fosy Teraz już to wiecie Z każdym krokiem, który odważyłam się zrobić Jakby wybuchał we mnie jakiś krzyk Dalej już nie. Ani kroku więcej. A jednak nie mogłam przestać. Musiałam odważyć się jeszcze na kawałeczek. Jeden. Jedyny. No i stało się. Widocznie tak właśnie tego rodzaju rzeczy się dokonują. Jak myślisz, co teraz z tobą będzie? Ze mną niech będzie, co ma być. Za bardzo mi na tym nie zależy. Ani słowa, które wyrażałoby żal? Nie odczuwa pani żal? Proszę wybaczyć, panie rektorze. To sprawa, która innych nie dotyczy. Z tym chyba sama muszę się uporać. Uff, I z taką kobietą ty żyjesz pod jednym dachem. I na dodatek w takiej zażyłości... Nie, nie, nie, ja nie mogę tego słuchać, nie zostanę tu ani minuty dłużej Idziesz do miasta? Oj tak, im prędzej tym lepiej W takim razie idę z tobą, chciałbyś? Tak, byłem pewien, że nie całkiem cię utraciliśmy Chodź już król, chodź, chodź Co znaczą te bagaże? Co znaczą te bagaże? Wyjeżdżam Natychmiast? Tak Masz jeszcze coś do wyznania? Do Rosmersholm Bo wydawało mi się, że tutaj będę mogła znaleźć szczęście W taki czy inny sposób, rozumiesz? No i znalazłaś to, czego chciałaś. Myślę, że wtedy mogłabym znaleźć wszystko, czego bym zapragnęła, bo wtedy miałam jeszcze moją silną wolę. Nie wiedziałam, co to znaczy liczyć się z ograniczeniami, że z jakichś względów trzeba zbaczać z drogi. Ale oto nadszedł początek tego, co złamało we mnie wolę i przeraziło mnie potwornie na całe życie. Co nadeszło... Mów tak, bym mógł Cię zrozumieć. Wtedy spadło na mnie to dzikie, niepohamowane pożądanie. Pożądanie, Ty? Czego tak pożądałeś? Ciebie. Co takiego? Poczekaj, zaraz usłyszysz więcej. I ty chcesz powiedzieć, że mnie kochałaś w taki sposób. Wtedy uważałam, że to trzeba nazywać kochaniem. Że to jest miłość, tak myślałam. Ale to nie była miłość. To było to, co dzisiaj nazywam dzikim, niepohamowanym pożądaniem. Czyli to z tego... We władzy tego się znajdowałaś, kiedy... Kiedy jak to nazywasz? ...pohamowanym pożądaniem. Czyli to z tego... We władzy tego się znajdowałaś, kiedy, kiedy jak to nazywasz, działałaś. Szalało to we mnie, niczym burza na morzu. Niczym te sztormy, jakie się zimą zdarzają u nas na północy. To porywa człowieka i niesie go ze sobą w dal, nie do pojęcia. Nawet nie pomyślisz, by stawić toczyła się walka. Jakbyśmy były w łodzi na wzburzonym morzu. Ty z pewnością byłaś w Rosmersholm tą najsilniejszą Silniejszą niż ja i Beatę razem wzięci Znałam cię na tyle, by wiedzieć, że nie będzie do ciebie dostępu, póki nie staniesz się wolny Zarówno jeśli chodzi o małżeństwo, jak i o duszę Ja ciebie nie rozumiem, Rebeko Ty, ty sama, całe twoje zachowanie pozostaje dla mnie zagadką trudną do rozwiązania Teraz przecież jestem wolny, zarówno jeśli chodzi o małżeństwo, jak i myśli Dotarłaś oto do celu, który od początku sobie stawiałaś i mimo to... Nigdy nie byłam dalej od celu niż teraz A mimo to, kiedy wczoraj cię zapytałem, prosiłem cię, zostań moją żoną Ty wykrzyczałaś jak w przerażeniu, że to się nigdy nie może stać Wtedy wykrzyczałam to w rozpaczy Dlaczego? Bo Rosmersholm odebrało mi siłę Tutaj została zdławiona moja dojrzała wola I unicestwiona Dla mnie tamten czas Kiedy mogłabym ważyć się na wszystko minął. Utraciłam zdolność działania rozmer Jak do tego doszło? Powodem było życie z tobą Ale jak? W jaki sposób? Kiedy zostałam z tobą tutaj sama W ciszy, w samotności Kiedy powierzałeś mi Bez zastrzeżeń wszystkie swoje myśli kiedy zostałam z tobą tutaj sama, w ciszy, w samotności, kiedy powierzałeś mi bez zastrzeżeń wszystkie swoje myśli, wszystkie nastroje takie takie delikatne i piękne, jak ty je odczuwałeś, wtedy dokonała się wielka przemiana. Po troszeczku, niemal niezauważalnie, ale w końcu wszechogarniająca, sięgająca dna mojej duszy. O czym ty mówisz, Rebeko? Wszystko inne, ugaszone, zastygły w bezruchu. Na moją duszę spłynął spokój. Powiedz o tym coś więcej. Wszystko, co możesz. Nie pozostało już wiele więcej. Tylko to, że oto przyszła do mnie miłość. Wielka, wymagająca miłość. Która zadowala się tym życiem, jakie dzielimy oboje. O, gdybym się domyślał chociaż odrobiny. Lepiej tak, jak jest. Wczoraj, kiedy spytałeś mnie, czy chciałabym zostać twoją żoną, doznałam szalonej radości. Prawda, że tak było, Rebeko? Zdawało mi się, że to widzę. Przez moment tak. W zapomnieniu. Bo to zuchwała wola mojej przeszłości zapragnęła znowu się uwolnić. Ale teraz nie mam już więcej siły. Jak wytłumaczysz to, co się z tobą stało? <głos> to rozmarowskie podejście do życia. W każdym razie twoje podejście do życia skaziło moją wolę. Skaziło? I doprowadziło ją do choroby. Zaczarowało ją. Podporządkowało prawom, które przedtem mnie nie dotyczyły. Ty, obcowanie z tobą, uszlachetniło moją duszę. Ty, ty, ty obcowanie z tobą, uszlachetniło moją duszę. Mi nie wierzysz O, Rebeko Jakże ja mogę ci do końca wierzyć Tobie, która żyłaś tu, skrywałaś I przemilczałaś tak niewypowiedzianie wiele Teraz znowu wychodzisz z czymś nowym Jeśli kryje się pod tym jakiś cel To powiedz mi otwarcie Jest może coś, co chciałabyś przez to osiągnąć Ja bardzo chętnie zrobię dla ciebie, co będę mógł To zabój! Daj mi dowód Chcę mieć dowód Dowód? Jak mogę dać ci dowód? Spraw, żebym mógł ci uwierzyć Ależ Rozmer! Czy ty nie wiesz? Czy nie znasz sposobu, który by cię do uwierzenia skłonił? Pozwól mi, Rebeko Bym się przekonał Jeśli ty Ze względu na mnie Jeszcze tego wieczora Nie, nie, o nie, o nie, nie Owszem, Rozmer Tak, tak Powiedz tylko, a zobaczysz Masz odwagę Jesteś chętna Dla mnie teraz w nocy Radośnie Pójść tą samą drogą, którą poszła Beatę Rozmer. Tak, Rebeko To jest właśnie pytanie, od którego nie uwolnię się nigdy Kiedy już wyjedziesz W każdej godzinie dnia będę wracał do tego samego Zdaje mi się, że widzę Cię przed sobą taką żywą Stoisz tam, na kładce, po środku Wychylasz się teraz poza barierkę Ciągnie Cię ku sobie głębia fosy Nie, cofasz się Wychylasz się teraz poza barierkę Ciągnie Cię ku sobie głębia fosy Nie, cofasz się Nie masz odwagi a ona miała. Gdybym jednak i ja miała tę odwagę, tę radosną wolę, to co? To chyba musiałbym ci uwierzyć. I musiałbym chyba odzyskać wiarę w moją życiową sprawę. Wiarę w to, że posiadam zdolność uszlachetniania ludzkich dusz. Wiarę w zdolność do uszlachetniania. Do tego, by być uszlachetniany. Odzyskasz tę wiarę. Masz odwagę i wolę, by to zrobić. Rebeko, teraz ja kładę rękę na twojej głowie i biorę sobie ciebie za prawowitą małżonkę. Dziękuję, Rozmer. I teraz idę. Radosna. Mąż powinien podążać za swoją małżonką, podobnie jak ona za mężem. No właśnie. Powiedz mi najpierw, czy to ty podążasz za mną, czy może ja? Idę za tobą. Tego nigdy do końca nie zgłębimy. A jednak bardzo bym chciała wiedzieć. Towarzyszymy sobie wzajemnie, Rebeko. Ja tobie, a ty mnie. Chyba i ja tak myślę. Bo teraz my dwoje stanowimy jedność. Tak. Teraz stanowimy jedność. Chodź. Idźmy z radością. Panienko, powóz czeka. Wyszli równocześnie, no, a to dopiero... Na ławce też, nie? O nie! Jezu! To białe tam... Jak nie był świadkiem? Oboje stoją na kładce. może Odpuść grzesznym ludziom! 桂木夭线 Było to słuchowisko według dramatu Henryka Ipsena, Rosmers Holm w przekładzie Anny Marciniakówny. Wystąpili Johannes Rosmer, Andrzej Seweren Rebeka West, Elżbieta Nagel Rektor Kroll, Grzegorz Małecki Peder Mortensgor, Krystian Modzelewski Madame Helset, Ewa Domańska. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Muzyka, Piotr Skotnicki. Adaptacja i reżyseria, Anna Skuratowicz. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia.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 Ogłoszenie społeczne. A propos tego, co się dzieje na ekspresowej siódemce to odcinek węzeł Antoninów do węzła Lesznowola, a dokładniej w pobliżu miejscowości Wola Gołkowska to województwo mazowieckie i 11 km tam zderzyły się trzy samochody osobowe, ale nie ma osób rannych, takie na pewno są dobre informacje. Zablokowany natomiast jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 23:30. Korek jest widoczny na mapach, samochody rzeczywiście Oczywiście cały czas zwalniają, ale nie jest to paraliż w ruchu, najprawdopodobniej trzeba poczekać kilkanaście minut na przejazd. Jeżeli jednak chcą Państwo całkowicie ominąć trudności z przejazdem, no to w Grójcu zjeżdżamy na drogę krajową numer 50 i na wysokości góry Kalwarii kierujemy się już 79 do stolicy. Bardzo dobre informacje są natomiast z autostrady A4 po całodniowych utrudnieniach, a przypomnijmy, miały tę już 79 do stolicy. Bardzo dobre informacje są natomiast z autostrady A4 po całodniowych utrudnieniach, a przypomnijmy, miały tam miejsce przynajmniej Trzy większe zdarzenia drogowe jest już w końcu bezproblemowy przejazd. Tej nocy szczególnie wyczoleni powinni być kierowcy jadący przez Gdańsk, Koszalin oraz Słupsk. Ponieważ w tych regionach jest drugi stopień utrudnień, jeżeli chodzi o moc i prędkość wiatru, takie informacje podaje IMGW na oficjalnych mapach, ale ostrzeżenia dotyczą praktycznie całej Polski centralnej i wschodniej. Także jeszcze informacje o A4 między węzłem Opole Zachód do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia zajęty będzie pas awaryjny jeszcze jutro i między Kutnem a Płockiem do godziny 20 potrwa przebudowa drogi krajowej numer 60.